Dzień dobry Państwu, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W dzisiejszej audycji mamy przyjemność gościć Katarzynę Kalwej, artystkę malarkę i miłośniczkę minerałów i kamienie. Dzień dobry Katarzyno. Dzień dobry Alinu, dzień dobry Państwu. Porozmawiajmy o tym, w czym pomagają nam kamienie w życiu, jaką, jakie kamienie mogą nam, nas wspierać w różnych schorzeniach czy trudnych chwilach w naszym życiu. Wiem, że takim ciekawym kamieniem jest ametys. To prawda. Ametys nie tylko rozwija nas duchowo. Pomaga nam się rozwijać i podnosić nasze wibracje duchowe. Ametyst jest stosowany, był stosowany przez nasze prababki wtedy, kiedy dzieci niespokojne miały sen. Kładło się dziecku pod poduszkę ametyst i dziecko spało spokojnie. I to do dzisiaj można stosować. I rzeczywiście ametyst daje takie właściwości. Ametyst zsyła spokojny sen i piękne, kolorowe sny. Ale dzieciom czy też również dorosłym dorosł w dorosłym również. Ludzie często mają zamkniętą komnatę stów, jak ja to nazywam. Mm -hmm. I ametyst potrafi ją otworzyć. Więc dobrze sobie tak pod poduszkę ten ametyst wsadzić i naprawdę jest to nasz wielki przyjaciel. Ametyst też tak zwany koronkowy był zawsze stosowany w magii miłosnej. On troszeczkę się różni od ametystu czystego. Wygląda jak koronka, jest biało-fioletowy, piękny kamień, piękny kryształ i można go zaklinać. To brzmi jak zabawa, ale to naprawdę działa. No to każdy z nas może zaklinać, czy musimy iść do szamanki, szeptunki albo do nie, naszej babci, nie, i prababci. Nie, nie. Wystarczy ten kamień oczyścić i przez tydzień nosić go przy sobie i rozmawiać z nim i mówić do niego: "Słuchaj, ten pan mi się tak podoba. Pomóż mi go zdobyć." <głos> i po tygodniu spotykamy tego pana i mówimy daj mi rękę no i ten nieświadomy naszego podstępu daj rękę i mu kładziemy ten kamień do ręki i zamykamy rę rękę i to jest może troszkę magiczna sztuczka, ale czasami w miłości i na wojnie każdy chwyt dozwolony to naprawdę działa bardzo polecam smutnym dziewczynom i smutnym chłopakom i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek na kolejne opowieści o kamieniach ich magicznych i uzdrawiających mocach. Zapraszamy Państwa w kolejnym odcinku i do usłyszenia państwu wialina Baniska, a naszym gościem była Katarzyna Kalweit, artystka malarka, miłośniczka minerałów i kamieni.